nieco sceptyczny co do możliwości takiego zupełnie bezbolesnego adaptowania postaci między różnymi mediami. Musi to być zawsze daleko posunięta adaptacja właśnie, a nie proste przełożenia i bardzo rzadko zdarza się, że udaje się to zrobić dobrze i wiernie, ponieważ adaptacje rzadko są wierne, a to co jest wierne rzadko jest dobre. Przykładem takiego udanego, na przykład przełożenia prawie dosłownego jest Sin City zrobione według Franka Millera i być może jest coś takiego w jego komiksach dlatego, że niedawno adaptowano na potrzeby filmu inny jego komiks i to znowu się udało powiem może tak ja jeśli chodzi o Batmana jestem dosyć sceptyczny ponieważ bardzo lubię tę postać i dosyć dobrze ją znam, przynajmniej w pewnym jej wycinku, bo jej współczesne perypetie są mi trochę obce i może nie do końca przyjemne. Bardzo lubię niektóre dosyć udane adaptacje, chociaż nawet z Timem Bartonem miałem pewne problemy, bo musiał on dokonywać zmian, skrótów i... Wow jeszcze paru innych tam drobiazgów, które nie zawsze mi podchodziły. Podobnie było z Christopherem Nolanem. Niektóre zmiany były ciekawe, niektóre uzasadnione, niektóre były absurdalne i wstrętne. I jeszcze jedna rzecz. Ja nigdy nie przepadałem za animacjami z Batmanem. Tak naprawdę seriale, czy to te starsze, czy to te nowsze nie przemawiały do mnie. Teraz lecą na kartonie, bodajże odważni i bezwzględni. Czasem oglądam jednym okiem, jak Zuza ogląda ten serial, bo ona gdzieś tam bardziej go lubi. On jest chyba właśnie do takiej demografii skierowany bardziej jako na młodego widza. Dla mnie niekoniecznie ani graficznie, ani, ani scenariuszowo nie jest to produkt. Pewnym wyjątkiem powiedzmy gdzieś tam ja, był, yy, była ta animacja, ten zbiór pomiędzy filmami Nolana, czyli Rycerz Gotham. Całkiem niezły, tu też w dużym stopniu między nimi mam wrażenie dlatego, że przyłożyli do niego rękę Japońce. Ja to bardzo lubię. No i wielka niespodzianka roku 2011, czyli... Animacja, film pełnometrażowy, Batman rok pierwszy. Na podstawie legendarnego, już bardzo dobrego komiksu Franka Millera. Tu od razu trzeba powiedzieć, że Frank Miller napisał kilka dobrych komiksów i również z Batmanem napisał kilka dobrych komiksów, aczkolwiek napisał kilka komiksów równie złych. Na przykład Roczny Rycerz kontratakuje, jest to absolutny dowód na to, że w pewnym momencie ten facet trochę się wypalił. Jego seria Batman i Robin, cudowny chłopiec, którą próbował ilustrować Jim Lee, szło im to tak raczej opornie, też nie jest potwierdzeniem jego wysokiej formy. Natomiast rok pierwszy, mimo że nie jest tak legendarny i tak przełomowy jak Powrót Mrocznego Rycerza, jest komiksem udanym, jest komiksem ważnym. W tamtych czasach, po kryzysie na nieskończonych ziemiach, większość bohaterów dostała zupełnie nowy origin. Taki uwspółcześniony, uaktualniony, często bardzo zmieniony. John Werner na przykład zajął się nowym originem Supermana. Szło to bardzo dobrze, mieliśmy zresztą okazję te komiksy w Polsce czytać. W przypadku Batmana tak naprawdę nie miał miejsca reset uniwersum, a tylko jakby taki powiedzmy lifting pewnego rodzaju jego odświeżenia. Frank Miller dokonał tego w czteroczęściowej historii właśnie rok pierwszy. Przedstawia on tam mm, sposób, który zdefiniował później kanon, ale jest z gruntu zbieżny z poprzednią, 50-letnią prawie historią postaci. Sposób w jaki sposób, chyba się zapętliłem, Batman został Batmanem, czy też Bruce Wayne został Batmanem. Pokazane są tam jego pierwsze kroki, pomysły, próby znalezienia jakiegoś symbolu, jakiegoś sposobu, jakiejś metody, jego pierwsze niepowodzenia, a także początek w dużym stopniu mimowolny współpracy z Jimem Gordonem, wtedy jeszcze porucznikiem świeżo przeniesionym z Chicago. Jest to o tyle ciekawe, że Batman tak naprawdę nie jest... Głównym bohaterem tego komiksu. Jest oczywiście jego osią, ale głównym bohaterem i narratorem tej opowieści jest właśnie Jim Gordon. Człowiek, właśnie człowiek ze wszystkimi swoimi ludzkimi słabościami, rozterkami, problemami, błędami i wadami. Taki. istota pełnokrwista. Ktoś, kto może rzeczywiście istnieć, to uwiarygodnia nam. Postać Batmana. Przez podanie go właśnie pryzmatem zwykłego, prawdziwego człowieka, e, gdzieś Frank Miller wprowadza go do naszego świata. Muszę przyznać, że komiks ten był bardzo dobry. Wyszedł zresztą po polsku, więc nie było problemu z tym, żeby się z nim zapoznać. Wielokrotnie był wznawiany. Jest to historia bez fajerwerków. Być może... Chociaż, no, owszem, pewne dosłowne fajerwerki saperskie są. Jest to też historia, w której Frank Miller robi to, co próbował robić Grant Morrison i co Frankowi Millerowi się udało, a Grantowi Morrisonowi nigdy. Mianowicie sięga do źródeł dużo starszych. Rok pierwszy, być może nie wszyscy to wiedzą, jest bardzo zadłużony w historii The Man Who Fall. Starszej o... bardzo dużo starszej o chyba dwie dekady, tę historię e, trudno jest teraz dostać, ale była ona dołączona do e, komiksowej adaptacji pierwszego filmu Nolana, Batman Początek. Adaptacji nieudanej, ale dołączono do niej kilka fajnych historii z Batmanem, w tym właśnie, ta, jest to historia klasyczna, kiedy przyjrzymy się jej i przyjrzymy się mm, rokowi pierwszemu, można zobaczyć, że Mazucelli, który odpowiada za naprawdę dobrą oprawę graficzną tej historii, dokonał wręcz cytatów dosłownych. On nie to, że pożyczył, zainspirował się, on przerysował pewne kadry stamtąd właśnie. Frank Miller na kanwie tamtej historii, przykrajając ją i adaptując dla współczesnego czytelnika, napisał mit zupełnie od nowa. Dokonał tutaj pewnej reinterpretacji, to, co Grant Morrison próbował wiecznie robić, przeżuwając i wyżygując stare historie, a co moim skromnym zdaniem mu nie wychodziło. No i cóż, rok temu wyszła adaptacja filmowa tego komiksu. I muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Jest to film, który przeszedł bez echa i chyba rozumiem dlaczego. Dlatego, że trudno jest ten film nazwać filmem wybitnym. Jest to bardzo dobra historia, bo scenariusz jest, ja wiem, trzyma się bardzo wiernie oryginału komiksowego. Nie ma w nim w zasadzie zmian. Widać jakieś takie pojedyncze, drobne sytuacje, gdzie dokonano pewnego uwspółcześnienia. Kiedy przeniesiono sytuację z lat 80. powiedzmy, już w pierwszą prawie drugą w zasadzie dekadę XXI wieku, ale to są drobiazgi, to są jakieś takie detale w sztafarzu, typu na przykład scena USG, kiedy Gordon z Barbarą dowiadują się o zdrowie dziecka. To są detale, które nie wpływają w żaden sposób na akcję. Dlatego też mówię, że historia sama w sobie może masowego popowego takiego odbiorcy nie zainteresować. Po filmach Nolana, który postawił na tak zwany realizm czołgów skaczących po dachu, nabijam się oczywiście, ale postawił na zrobienie filmów sensacyjnych, takich typowych filmów sensacyjnych, nie do końca superbohaterskich. E, ta historia jest chyba za spokojna przede wszystkim, żeby do kogoś e, nowego przemówić. To jest historia dla koneserów. Chociaż trzeba przyznać, że film e, ogląda się naprawdę dobrze. Zaraz po seansie przeczytałem kolejny raz komiks i jest parę rzeczy, które film od komiksu różnią. Mimo, że scenariusz w zasadzie został bez zmian, zostały zachowane w większości dialogi, e, praktycznie cała akcja tam niewiele się zmienia, pojedyncze jakieś elementy. Mam wrażenie, że w dwóch czy trzech miejscach może czegoś zabrakło. Film jest przede wszystkim dynamiczniejszy niż komiks. Może to jest kwestia medium z jednej strony. Z drugiej strony mam wrażenie, że film został mocno odciążony. W komiksie narrację praktycznie cały czas prowadzi Gordon. Momentami narrację prowadzi Bruce Wayne. W filmie zostało z tej ofowej podanej w ramkach narracyjnych opowieści bardzo niewiele, sporadycznie. Wręcz to są pojedyncze zdania, które gdzieś tam przemycane są jako przemyślenia Gordona. To jest na początku, dalej znika. To sprawia, że cały ciężar praktycznie narracji przeniesiony jest na warstwę wizualną, na film. A on, podobnie jak komiks, dzieje się dosyć szybko. Film jest krótki, ma, zdaje się, niecałą godzinę, więc ogląda się go krótko, szybko, sprawnie tam wydarzenia tego w komiksie może nie widać bo jednak każdy czyta swoim tempem jednak z papieru wygląda to inaczej ale tam wydarzenia następują bardzo szybko w sobie. mimo, że akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku tygodni, bardzo często również w komiksie było tak że pewne e, przeskoki czasowe zaznaczone były jednym kadrem z datą, z jednym wydarzeniem z jednym fragmentem narracji z jedną wypowiedzią Frank Miller skupiał się na tych najważniejszych kamieniach milowych, całą resztę praktycznie pomijał. W zasadzie nie mamy tutaj nic na przykład z treningu Wayne'a, wiemy tylko, że no, chłop ćwiczył wiele rzeczy w ten sposób, które występują w innych adaptacjach u Nolana chociażby, bądź we wspomnianym Man Who Fall, tutaj nie ma. To sprawiło, że ten film jest bardzo szybki, bardzo dynamiczny. On pod tym względem przypomina rycerza Gotham, właśnie zrobionego między e, początkiem a Mrocznym Rycerzem. I to jest jego plus. To jest jego plus. Chociaż to, że film jest tak krótki, zostawia pewien niedosyt. Nie wiem tylko, jak można by go było wydłużyć, żeby nie stracić tej dynamiki, żeby nie stracić tego flow, żeby tej akcji nie rozwodnić, bo nie ma co tam dołożyć, ponieważ wszystko, co było w oryginale, w filmie się znalazło. Druga rzecz to mm, pewne zmiany, również pewne współucześnienie warstwy graficznej. David Mazucelli miał kreskę charakterystyczną w połączeniu z kolorami. Był to taki... była to taka oprawa no, mocno nastrojowa, trochę malarska, wręcz taka bardziej, nie chcę użyć słowa, awangardowa, ale nie sztampowa, zachowano większość projektów, które Mazzuccelli zrobił. Batman rzeczywiście wygląda podobnie, Gordon oczywiście. Natomiast zostało to wszystko troszeczkę przesunięte w kierunku jednak dotychczasowych dokonaniami animacyjnych. Może niekoniecznie w kierunku Bruce'a który odpowiadał za... i odpowiada w zasadzie do tej pory za wizerunek animowanego Batmana, bo Projekty, które stworzył do serialu w latach 90 ciążą i, i do tej pory gdzieś tam rzutują na współczesne, graficzne, rysunkowe przedstawienia Batmana w filmach. W jakimś stopniu mam wrażenie, że chwilami ciąży troszeczkę w kierunku anime. To jest taki bardziej... No, że element, który się wyczuwa, jego nie widać, bo tam nie ma takich typowych elementów anime, ale tak jak cała współczesna animacja i tak jak współczesny komiks zachodni w pewnym momencie mangą się i anime trochę zachłysnął i wiele elementów zaadoptował. Najlepiej to widać w produkcjach właśnie dla grup młodszych w takich rzeczach jak Witch w takich rzeczach, powiedzmy, jak gdzieś tam projekty rysunkowe Barbie, pewne elementy zostały przejęte. Tak samo tutaj myślę, że mm, autorzy odwołują się do tej stylistyki, chociaż może nie tyle odwołują się do stylistyki anime, co bardziej odwołują się do stylistyki właśnie rycerza Gotham, który do anime się odwoływał, ponieważ nie wszystkie jego nowele były klasycznym anime, wykorzystywały pewne jego tam elementy, więc widać tu ewidentnie taką mieszankę wpływów, chociaż trzeba przyznać, również podobnie jak było w przypadku Sin City, rok pierwszy momentami dosłownie cytuję komiks. Są kadry, są ujęcia, są takie sceny, które z komiksu są żywcem wyjęte, i narysowane po prostu w, właśnie w tej nowej manierze. Są z, przerobione na animację, ale są cytatem dosłownym. Dla kogoś, kto zna rok pierwszy dobrze, e, no te sceny <śmiech> nie umkną mu, muszę przyznać, że jest to film, o którym można powiedzieć spokojnie, że nie jest adaptacją. Jest prawie dosłownym, na tyle dokładnym, na ile pozwala różnica między mediami przeniesieniem historii z jednego medium na drugie. W Tym, co jest niezwykłe, jest to, że jest to przeniesienie tak udane i ja się bardzo cieszę, że również w takiej formie, tak ważną i bardzo dobrą, klasyczną już historię można teraz obejrzeć. Dlatego, że jest to pomysł na dotarcie do nowego odbiorcy. W takiej formie mogą oglądać tę historię dzieciaki, następne pokolenie po nas. Ludzie, którzy do komiksu być może nie mieliby szansy dotrzeć, jeżeli ich ojcowie, matki, nie czytają komiksu i nie mają go w swoich zbiorach. Jest też szansa, żeby... Z takim produktem dotrzeć do ludzi, którzy na co dzień być może Batmanem się nie fascynują, ale są fanami dobrej animacji. I jeszcze do kilku innych grup. Reasumując, jeśli chodzi o segment animacyjny, prawdopodobnie w moim no nieprzeładowanym akurat w tym wypadku rankingu, rok pierwszy jest filmem roku 2011. I stawiam go na bardzo wysokim miejscu. Tak jak animacji z Batmanem w zasadzie nie lubię i tak jak ich unikam, to na mojej półce z batmańskimi filmami ten film stoi tuż obok Bartona i tuż obok rycerza Gotham. Jest do nich podobny klasą, jakością wykonania ogromem włożonej pracy tym, że tak naprawdę a żałuję, że dzieje się to tak rzadko ktoś mojego ulubionego bohatera potraktował poważnie i w segmencie, którym się zajmuję, wykonał po prostu dobrą, porządną rzemieślniczą robotę nie próbując żadnej niepotrzebnej wirtuozerki nie próbując nic niepotrzebnie zmieniać, nie próbując nic niepotrzebnie dodawać do kanonu, który sam w sobie bronił się przez lat, jakby nie było 25 i bronić się będzie prawdopodobnie jeszcze długo także jeżeli będziecie mieli okazję film ten nabyć, to nabądźcie go i obejrzyjcie bo jest to po prostu bardzo dobry film z Batmanem tak samo jak jego komiksowy pierwowzór był po prostu bardzo dobrym komiksem z Batmanem.